Tu program drugi minęła trzynasta. Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczegieł. Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. W Katowicach trwa Europejski Kongres Gospodarczy, którego hasłem przewodnim jest Siła Dialogu. Dziś o 15 rozpocznie się panel poświęcony kulturze pod tytułem Sztuka, mecena Rynek. Były premier profesor Jerzy Buzek podczas otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego nawiązał do historii i podkreślił drogę jaką przeszła Polska w ostatnich dekadach.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 Niezwykłe dywidendy pokoju. Panel poświęcony kulturze na Europejskim Kongresie Gospodarczym rozpocznie się dziś o 15 pod hasłem Sztuka Mecenat Rynek. A teraz przenosimy się nad morze w okolice Kołobrzegu, gdzie właśnie rozpoczyna się festiwal Transport Literacki. Już pierwsze festiwalowe popołudnie zapowiada się bardzo intensywnie. O 16.30 wykład inauguracyjny o Sztuce Bez Granic wygłosi Ewa Kuryluk, a o 21.30 odbędzie się spotkanie autorskie z Tomaszem Lipińskim, którego teksty ukazały się drukiem w serii Piosenki na papierze. To jest strasznie fajne, po prostu, dlatego że ja jestem zakręcony na punkcie w ogóle języka, jako w ogóle zjawiska. Sam fakt posługiwania się językiem przez te inteligentne małpy, jakimi jesteśmy, jest, jest absolutnie nie, niebywały. Z kolei jutrzejszy dzień zakończy dyskusja pod przewodnictwem poetki i badaczki Antoniny Tosiek. Rozmawiać będziemy o tym, do czego może nam się przydać sztuczna inteligencja w literaturze, gdzie są jej zagrożenia, gdzie są szanse, do czego może się też sztucznej inteligencji przydać sama literatura. Z festiwalu Transport Literacki z Dźwirzyna dla Wiadomości Kulturalnych Dwójki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. A specjalna festiwalowa audycja z Dziwiżyna dziś w paśmie O wszystkim z kulturą o 19:10. Aleksander Smolar został laureatem nagrody Polskiego Pen Klubu imienia Pruszyńskich. Publicysta, działacz polityczny i wieloletni prezes zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego był współzałożycielem i wieloletnim członkiem zarządu Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych. Redaktor naczelny kwartalnika Anex i rzecznik Komitetu Obrony Robotników Za granicą zasłynął także jako doradca premierów RP. Uroczystość wręczenia nagrody Polskiego PEN klubu imienia Pruszyńskich Aleksandrowi Smolarowi odbędzie się w poniedziałek 11 maja w Auli Domu Literacji. W Warszawie. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w najlepszej księgarni w Warszawie szansa na spotkanie z Małgorzatą Bargielską. Szlachetne naczynie. Jej debiutancka powieść przedstawia świat oddziału zamkniętego w szpitalu psychiatrycznym. To opowieść, którą nosiłam w sobie od dawna, przyznaje autorka Małgorzata Bargielska. Dojrzewanie to jest... Jeden z największych kryzysów, który się przytrafia w życiu człowieka, któremu trzeba poświęcić szczególną uwagę i mówię tutaj i o rodzinie i uwadze systemowej ze strony państwa i instytucji, które są do tego przeznaczone. A mam wrażenie, że cały czas to jest bardzo zaniedbywane, więc być może nieco naiwnie wierzę, że ta książka ma szansę być jakimś głosem w takiej debacie publicznej na ten temat. Spotkanie z Małgorzatą Bargielską i rozmowa o jej książce Szlachetne naczynie odbędzie się dziś o 19 w Najlepszej Księgarni w Warszawie. Zmiany klimatyczne, wykorzystywanie zasobów naturalnych w konfliktach zbrojnych oraz społeczny wymiar wody. Te tematy poruszają polscy artyści prezentujący swoje prace w stolicy Czech. Wystawę pod tytułem How to Talk to the Weather Demons. Jak rozmawiać z demonami pogody można oglądać jeszcze do końca kwietnia. Na wystawę w Galerii Pragowka składają się prace dziewięciu polskich artystów, artystek i duetów artystycznych. W swoich pracach odnoszą się do wody. i W przeróżny sposób wykorzystują ją, czasem dosłownie, czasem tylko metaforycznie. Mówi kuratorka wystawy Joanna Glinkowska. Każdy z tych komentarzy nawiązuje do innego zjawiska próby modyfikacji pogody, czy woda wykorzystywana jako narzędzie przemocy. Alicja Patanowska pokazuje pracę We Are Doing. Black Fountain, czarną fontannę, to jest moja potrzeba zamanifestowania poczucia bezsilności. Moje symboliczne działania jako jednostki niestety zupełnie się rozmywają w eterze, co nie znaczy, że nie uważam, że one nie są ważne. W ramach wystawy How to Talk to the Weather Demons odbędzie się dziś oprowadzanie kuratorskie, któremu będzie towarzyszyć projekcja filmu Hydrozagadka. Z Pragi Wojciech Stoba Polskie Radio. I tak kończymy ten serwis. Szczegóły informacji można znaleźć na stronie dwójki i w aplikacji Polskiego Radia. A ja mówię Państwu do usłyszenia o 16:00. Ettore Pagano i jego interpretacja koncertu wiolonczelowego Edwarda Elgara oraz symfonia włoska Feliksa Mendelssona Bartoldiego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Ariela Zuckermana wypełnią program koncertu Śpiew wiolonczeli. 24 kwietnia, godzina 19, Aula Uniwersytecka w Poznaniu. Patrolem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest NASA. Sponsorzy? PKO Bank Polski, Strabag.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 dwójka, jesteś na miejscu. Sergini Studio projektowe. Aldona łaniewska wołk dzień dobry. Dziś w audycji poświęconej architekturze porozmawiamy o czasach e, przeszłych. Porozmawiamy o architekturze dworców kolejowych e, w latach międzywojennych, w latach 1918-1939. To za sprawą książki, która jest pokłosiem wystawy, która się odbywała w stacji Muzeum w Warszawie, ale też tą ro, naszą rozmową w studiu projektowym Nawiązujemy do stulecia PKP, które w tym roku właśnie wypada. Niedawno ruszył pierwszy z Warszawy pociąg niespieszny. Skład z lat 80. Podróżni mogą, nie spiesząc się właśnie, delektować się podróżą, ale też przenieść się też w czasie do lat 80. My się jeszcze bardziej dzisiaj cofniemy w czasie i porozmawiamy o tej architekturze dworcowej okresu międzywojennego. Moimi gośćmi dziś w audycji studio projektowe są Pani Dominika Leszczyńska z, ze stacji Muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani odegrała bardzo ważną rolę przy doborze ikonografii do tej książki oraz autorzy dwóch tekstów, które są tutaj zamieszczone. Profesor Michał Pszczółkowski, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Z panem profesorem łączymy się za pośrednictwem studia w Toruniu oraz na łączach telefonicznych dr Michał Jerczyński. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Pani Dominiko, z jakiej potrzeby zrodziła się ta wystawa i ta książka, którą tutaj przed sobą mamy? Wystawę zorganizowaliśmy już w 2024 roku. Kuratorem jest pani Beata Młynarska, która już od wielu lat interesuje się architekturą dworcową. I jednym z komponentów projektów, ponieważ wystawa w ogóle powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego było zorganizowanie kilku wykładów poświęconych architekturze dworcowej, które w jakiś sposób dopełniałyby tę narrację scenograficzną. I wtedy po takim wystąpieniu trójki naszych autorów, które zostało uzupełnione w roku następnym o kolejne, kolejny referat, uznaliśmy, że treści przedstawione podczas tych referatów są tak ciekawe, pasjonujące i dla nas odkrywcze, dla nas badających historię kolejnictwa, jak również materiał ikonograficzny zaprezentowany podczas referatów również wzbudzał duże zainteresowanie osób, które uczestniczyły w tych spotkaniach, także nas, mnie osobiście, ponieważ zajmuję się wyda wydawnictwami muzealnymi, narodziła się taka myśl, żeby kończącą się właśnie wystawę zamknąć e, e, ukazaniem się, promocją książki Architektura dworców kolejowych w latach 1918-1939. Czy ten materiał ikonograficzny, który tutaj widzimy w tej publikacji, bardzo bogaty, pokrywa się z tym, co mogli widzowie obejrzeć na wystawie w stacji muzeum? Myślę, że, myślę, że tak. Chociaż jednocześnie staraliśmy się pozyskać jakieś nowe ujęcia Tutaj chciałabym podkreślić wagę archiwów rodzinnych, prywatnych, do których też często sięgałam ja i autorzy zauważyłam, że również. I żeby znaleźć jakieś czasem nieopatrzone ujęcia niektórych obiektów, albo czy to zniszczonych w czasie I wojny światowej, czy to po odbudowie, to często właśnie sięgałam do małych miejscowości, do bibliotek, archiwów, i właśnie kolekcji rodzinnych, prywatnych, gdzie ja jestem o tym przekonana, tam zawsze się kryją jakieś skarby i one te archiwa nigdy jakoś mnie nie, nie rozczarowały. Zajmuję się tym też tą od lat. I wydaje mi się, że ta książka jest dzięki temu atrakcyjniejsza, chociaż chciałoby się więcej. Dużo z, z ilustracji znalazłam w, w zbiorach własnych stacji muzeum, chociaż muszę powiedzieć, że nawet już po zakończeniu publikacji natrafiam na takie materiały, co taką budzi moją chęć, aby ten temat może jeszcze w przyszłości pociągnąć, rozwinąć i może jeszcze do niego wrócimy. Powstanie kolejnego może tomu, takie może, może marzenie małe, byłoby ciekawe z tego względu, że Wiele tematów wciąż nie zostało w pełni opracowanych. Tak jak podkreślił pan profesor Miron Urbaniak, którego artykuł znajduje się jako ostatni w tej publikacji, jego omówienie najciekawszych realizacji dworcowych, które pojawiły się w okresie międzywojennym na wschodzie ówczesnych Niemiec, to są powojenne tak zwane ziemie odzyskane. Do tej pory ten temat nie doczekał się żadnego syntetycznego opracowania, dlatego cieszymy się, że Stacja Muzeum mogła dołożyć jakąś swoją małą cegiełkę do tego stanu badań. Ta publikacja to jest właśnie praca, która y, pokazuje ile jeszcze jest przed y, badaczami tego tematu do opisania. Czy też, bo miałam też takie wrażenie, czytając Pana tekst, Panie Michale, zwracam się do doktora Michała Jerczyńskiego. Pana tekst jest poświęcony zniszczeniom dworców kolejowych w czasie I wojny światowej. Czy Pana praca też taka była? To znaczy, czy to było przeszukiwanie, poszukiwanie artefaktów, ale też informacji? Był Pan pierwszą osobą, która to robiła? Z pewnością nie jestem pierwszą osobą, która tym tematem się zajmowała. To opracowanie powstało na potrzeby konferencji naukowej zorganizowanej w stacji Muzeum i miało za zadanie stworzyć pewien wstęp historyczny dla dalszych referatów poświęconych już stricte architekturze kolejowej II Rzeczypospolitej. Musieliśmy nakreślić tło historyczne, które spowodowało, że, że architektura lat dwudziestych, architektura kolejowa lat dwudziestych no nosiła takie bardzo oryginalne piętno, właściwie do dzisiaj wyróżniające się w krajobrazie polskich kolei. To raczej podsumowanie no, moich y, badań, powiedzmy szerszych, dotyczących architektury kolejowej, w ogóle od powstania kolei. W związku z czym y, wykorzystałem tutaj materiały zarówno archiwalne, ikonograficzne, jak i badania terenowe, które o, od wielu lat prowadzę. No, jest to pewien wycinek mojej pracy badawczej, który tutaj uwypukla takie szczegółowe bardzo zagadnienie interesujące, a zmiankowane zaledwie przez niektórych autorów do tej pory, czyli wykorzystanie yy, reliktów czy pozostałości zniszczonych obiektów kolejowych do odtworzenia na tej bazie, yy, do stworzenia na tej bazie nowej architektury, ale w oparciu o starą substancję budowlaną. Ja myślę, że takim ciekawym wątkiem pana artykułu, który jest zamieszczony w tej książce, jest takie uzmysłowienie sobie, niby oczywista rzecz, a jednak warto o tym pamiętać, że rok 1918, powstanie II Rzeczypospolitej, to czas, kiedy łączą się tereny trzech różnych zaborów, to też trzy różne tradycje architektoniczne w gruncie rzeczy i powstanie nowych budynków, myślę, że można tak powiedzieć, że szczęście w nieszczęście, jeśli chodzi o te zniszczenia I wojny światowej, że w związku z tym, że te budynki zostały z, zniszczone, bo to były cele strategiczne przecież, komunikacja kolejowa była podstawą ówczesnego świata, spowodowało też to, że nowe budynki już projektowane w nowej Polsce mogły w ogóle powstać, bo było na nie zapotrzebowanie. Jakie tradycje architektoniczne znalazły się w obrębie tej Polski powstałej w roku? W, roku. w granicach odrodzonej Polski znalazły się tereny będące wcześniej pod panowaniem trzech różnych organizmów państwowych. Generalnie zabór austriacki i zabór pruski należały do tego samego kręgu kulturowego. Pod względem techniki kolejowej były to obszary bardzo zbliżone do siebie, natomiast w zakresie architektury. No wystąpiło to bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie koleje austriackie państwowe powstałe w 1883 roku opracowały własną linię projektową dla obiektów dworcowych między innymi. Ta linia była konsekwentnie realizowana zarówno na inwestycjach państwowych, jak i na liniach prywatnych, które później w drodze umowy przechodziły niejednokrotnie pod zarząd państwowy. W związku z tym na terenie ogólnie rzecz biorąc Galicji powstał cały szereg znormalizowanych budynków dworcowych, które stały się jakby takim wyznacznikiem krajobrazu kulturowego tego obszaru. Nawet kiedyś takie stwierdzenie zostało ukute, zdaje się, przez pana Leszka Mazana, że tam, gdzie kończą się austriackie dworce kolejowe, tam kończy się Europa. Inną tradycję architektoniczną mieliśmy w zaborze pruskim. To były budynki realizowane no, w różnych stylach. To Cała byłaby osobna opowieść o tym, jak ten styl ewoluował, ale generalnie możemy tutaj mówić o stylu tak zwanym przemysłowym, który stopniowo przekształcał się... W kierunku stylu narodowego. Co ciekawe, do tej koncepcji architektonicznej nawiązywały niektóre koleje w Królestwie Polskim. Myślę tutaj o kolei warszawsko-wiedeńskiej, fabryczno łódzkiej i warszawsko-bydgoskiej głównie. No i oczywiście tradycja rosyjska, która bez pozorom nie była całkowicie odmienna od tej tradycji zachodnioeuropejskiej, styl przemysłowy zwany w Rosji kielem kirpicznym, czyli ceglanym, również miał szerokie zastosowanie, no ale też na naszych terenach powstały i zachowało się szereg obiektów o konstrukcji drewnianej w stylu takim pseudorosyjskim, jak my to obecnie nazywamy, które w zasadzie nie, nie występowały na, na terenie zaboru polskiego czy austriackiego, a przynajmniej w mniejszej ilości. Po odzyskaniu niepodległości tworzyła się szansa yy, na opracowanie przez architektów architektury typowo narodowej polskiej, ponieważ architektura odziedziczona po zaborcach, mimo że często była też efektem pracy architektów polskich, bo przecież te projekty niekoniecznie powstawały gdzieś w ministerstwach w Wiedniu czy w Berlinie, ale były często opracowywane lokalnie przez polskich architektów, ale mimo to po 18 roku Wszystkie zostały zbiorczo określone jako architektura zaborcza, z którą należało zerwać. Zaraz porozmawiamy o tych planach architektury narodowej czy swojskiej, różne nazwy KUTO, na to zjawisko, ale zanim o tym porozmawiamy, jeszcze zapytam, czy wśród tych budynków, dworców, które przetrwały I wojnę światową, wśród społeczeństwa polskiego które się cieszyły większą sympatią, to znaczy, czy pozostałości tej zabudowy dworcowej, po zaborze rosyjskim, być może, może. Popruskim, Jak to wyglądało? Czy społeczeństwo polskie jednak chciało przede wszystkim mieć swój własny styl architektoniczny, który by odzwierciedlał tożsamość nowego państwa, tożsamość polską? Ja myślę, że euforia była tak wielka po niepodległości, że szukano czegoś własnego, czegoś, co jak to ładnie powiedziała siostra Anna Tejszerska podczas wykładu, coś, co byłoby zakorzenione w rodzimej tradycji, mm -hmm. coś, co dałoby społeczeństwu poczucie mieszkania we własnym domu, we własnej ojczyźnie. I to właśnie takie znaki polskości, które czy to mieszkaniec kraju, czy cudzoziemiec spotykał na szlakach kolejowych, one miały mówić, opowiadać taką narrację propagandową w sumie, ale też podnosić to i pobudzać to przywiązanie do, do ojczyzny. Nie wiem, czy panowie się z tym zgodzą, ale tak, jakoś tak to odbieram. Ja mam takie wrażenie, że, ale może to jest tylko moje wrażenie, tak jak studiowałam ten temat i też fotografie, które są zamieszczone w tej publikacji, że dużo większą sympatią cieszyło się dziedzictwo architektoniczne galicyjsko-pruskie niż rosyjskie na przykład. Jak to, jak to wyglądało? Panie profesorze, proszę. Trudno mi odpowiedzieć, dlatego że no, ta koncepcja stylu narodowego, która się była lansowana na początku lat 20., to był przede wszystkim projekt polityczny. Natomiast z drugiej strony no, on odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne, na potrzebę stworzenia architektury polskiej. Jaki był stosunek z polskiego społeczeństwa do dworców pruskich, austriackich, rosyjskich? Powiedziałbym ogólnie, że raczej nieprzychylny, mhm. ale z tej perspektywy, temu wątkowi nie przyglądałem się nigdy jakoś dokładnie, więc no, nie chciałbym tu na ten temat fantazjować. Zg Zgadzam się z panem profesorem Cztułkowskim, że rzeczywiście był to projekt polityczny i skutkiem tego w historiografii zachowało się sporo tekstów, które właśnie naświetlały problem nowej architektury z punktu widzenia ideologii i polityki państwa i potrzeb podradzającej się Polski. Natomiast praktycznie nie mamy, a przynajmniej nie, nie mamy tego jeszcze dostatecznie dobrze zbadanego, bo być może takie źródła jeszcze istnieją i czekają na odkrycie, nie mamy relacji bezpośrednio pochodzących ze społeczeństwa, od użytkowników kolei, czyli pasażerów, szeregowych kolejarzy, mieszkańców miast. Ten temat rzeczywiście by jeszcze wymagał jakichś badań naukowych i kwerendy archiwalnej. Być może takie wspomnienia by się znalazły. Faktem jest, że te relacje, które pochodzą z ust jakby osób cywilnych spoza kolei, spoza ministerstwa kolei żelaznych, wyraźnie są głosami inspirowanymi właśnie tą propagandą państwową, czyli przychylają się jakby do polityki państwa w zakresie nowej szaty architektonicznej budynków kolejowych, chwalą tę tendencję. Rzeczywiście te dworce znajdowały, nowe dworce znajdowały duże uznanie w społeczeństwie, natomiast specjalnie nie odnotowano w źródłach, w wspomnieniach, w publikacjach, w prasie, jakichś krytycznych głosów na temat architektury pozaborczej. Myślę, że, że raczej ona była traktowana jako coś, co istniało, jest z nami, użytkujemy to i, i nie mamy do tej architektury specjalnego stosunku. I chyba rzeczywiście architektura rosyjska, ta najbardziej typowo rosyjska, już imperialna, Budziła największą niechęć, to dlatego, że, że jednak okupacja rosyjska była taka najbardziej represyjna. Przede wszystkim no, Pruska, owszem, była również bardzo bardzo nieprzyjazna względem społeczeństwa polskiego, ale opierała się jednak na, na pewnych przepisach prawa. Natomiast no, Rosyjska jednak była syntezą opresji i bezprawia. A czym charakteryzowała się ta architektura dworców zaboru rosyjskiego? Jakie cechy charakterystyczne o tym świadczą? Zapytam też o te dworce, które powstały, powstawały w Galicji na przykład. Jakie, jakie miały cechy? Bo to jest zupełnie inna, prawda? Przynajmniej na pierwszy rzut oka architektura. Tak. Jeżeli mamy na myśli tą architekturę rosyjską imperialną, to będziemy, będziemy tutaj przede wszystkim zajmować się obiektami, których projekty powstawały rzeczywiście w Petersburgu czy w Moskwie i opierały się na pewnych wytycznych projektowych dla kolei państwowych, bo są to obiekty zdecydowanie inne niż te, które projektowali tutaj polscy architekci zatrudnieni w zarządach poszczególnych kolei jeszcze w, w czasach kolei prywatnych, czyli w XIX wieku. Natomiast ta architektura taka typowo rosyjska, którą my w tej chwili tak właśnie postrzegamy jako typowo rosyjską, to jest początek XX wieku, kiedy w Rosji zaczęto intensywniej rozbudowywać sieć kolei państwowych i udzielano już mniej koncesji towarzystwom prywatnym. Czasami charakterystycznymi tej architektury to jest przede wszystkim nawiązanie do neorenesansu w tak zwanym stylu arkadowym. On się Narodził na zachodzie Europy jeszcze w latach 30. XIX wieku, ale w Rosji był popularny bardzo długo. Taką cechą charakterystyczną to są długie ciągi jednakowych otworów przesklepionych pełnymi łukami, tworzących jakby z elewacji budynku taki ciąg Arkad. No i przede wszystkim bardzo bogate dekorowanie elewacji. Mhm. Tutaj mamy w tej publikacji fotografię dworca w Hajnówce, który został zbudowany w 1897 roku i właśnie te cechy, o których pan wspomina, te arkady i dekoracyjność jest tutaj widoczna. A jak wyglądała architektura dworców kolejowych galicyjskich na przykład? w architekturze dworców galicyjskich musimy przede wszystkim wyróżnić dwa, dwa okresy historyczne. Pierwszy to, są, to jest okres powstawania pierwszych kolei, czyli lata 50. i 60. XIX wieku. Wówczas dominował styl tak zwany, dzisiaj to nazywany stylem przemysłowym. To jest generalnie jakby dziedzictwo idei Karla Schinkla, inspirowanych z kolei neorenesansem włoskim ale generalnie tu na terenie Galicji to były formy bardzo uproszczone, stąd mówimy o stylu przemysłowym. No charakterystyczne to było takie zryzalitowanie brył dworców, czyli zestawianie ich kilku segmentów o różnej orientacji kalenic. Albo równolegle do torów, albo prostopadle do torów i zróżnic o zróżnicowanej wysokości i, i ryzalitach wysuniętych przed elewację frontową. Natomiast, tak jak wspomniałem, na początku lat 80., kiedy powstały austriackie koleje państwowe na potrzeby budowy kolei Arlberg bahn powstał taki typo szereg znormalizowanych dworców nawiązujących trochę do architektury tyrolskiej. On miał się generalnie wpisywać w górski krajobraz Austrii. Wykorzystywano tam kamień w elewacjach, drewniane szalówki z ozdobną smycerkę więźby dachowej. Ten Typ dworców został następnie transplantowany jakby do, do budownictwa galicyjskiej kolei transwersalnej, a w zasadzie stał się potem obowiązującym jakby stylem budynków dworcowych na, na terenie nie tylko Galicji, ale praktycznie całej monarchii austro-węgierskiej, no, częściowo za sprawą jakby odgórnych decyzji, a częściowo po prostu architekci, którzy na przykład przy budowie kolei prywatnych zamierzali opracować projekt architektoniczny dworców, nie chcieli też się wyłamywać z tej, tej ogólnopaństwowej konwencji i, i projektowali tak, aby, aby ich propozycje bez problemu przeszły proces uzgodnień w Ministerstwie Kolei w Wiedniu Przejdźmy zatem do stylu narodowego. Czym on był, panie profesorze, jakby pan zechciał nam opowiedzieć? Tu mam przed sobą jedną ze stron książki, gdzie pokazane jest zdjęcie, o którym już mówiłam, dworca w Hajnówce, zniszczonego pierwszą wojną światową, w takim stylu rosyjskim powiedzmy. A poniżej zdjęcie tego samego dworca, już po odbudowie, zupełnie inaczej ten dworzec wygląda, już ma właśnie te cechy architektury narodowej. Dużo takich nawiązań historycznych, to chyba są takie podstawowe cechy tej architektury. Panie profesorze, proszę. Może zacznijmy od tego, że ten styl narodowy, który był lansowany od początku właściwie istnienia państwa polskiego po pierwszej wojnie światowej, to była pewna reakcja, dlatego, że ta architektura czasów zaborów, zarówno rosyjska, jak i niemiecka, ona też miała często cechy niemieckiego, rosyjskiego, stylu narodowego, dlatego, że budownictwo kolejowe było szczególnie predestynowane do zaaplikowania yy, na nie, na nie tego, tych cech stylu narodowego, ponieważ to były obiekty powstające na terenie całego kraju, Według pod, pod kontrolą państwową i w różnych miejscach one tworzyły pewien specyficzny krajobraz mówiący o przynależności tych terenów do danego państwa. Takim przykładem może być dworzec, obecny dworzec główny w Gdańsku, który został wybudowany według dokładnie takiego samego projektu, jak dworzec w mieście Kolmar w Alzacji. Czyli mamy wschodnie rubieże Wielkiego Cesarstwa Niemieckiego, gdzie ktoś jedzie do Gdańska, wysiada tam i obserwuje określone formy architektoniczne i potem jedzie na zupełnie przeciwny kraniec państwa i wysiada na dokładnie takim samym dworcu. To go twierdzę w przekonaniu, że jest ciągle... W, w, w tym samym kraju. Podobne cechy widzimy w dworcach rosyjskich. Ten styl ceglany, który był uproszczonym, ale w okazałych realizacjach no nawet niespecjalnie uproszczonym takim wariantem z kolei rosyjskiego stylu narodowego, takiego cerkiewnego, takiego, mm. to się określa mianem stylu bizantyjsko-rosyjskiego. Tam zastosowanie znajdowały detale typowe, dla tego stylu, w którym budowano nie tylko cerkwie, także inne budynki. One z kolei no, mówiły o przynależności danego terenu do carstwa rosyjskiego. No i z oczywistych powodów te style były odrzucane. W, na ziemiach, które utworzyły państwo polskie należało je zastąpić stylem polskim. Styl narodowy miał ambicje stylu polskiego. To miało się kojarzyć z polskością. No właśnie, jeszcze wejdę tutaj panu w słowo, panie profesorze. Może przepraszam proszę. za to. Hmm. Może przypomnijmy, dlaczego te dworce były takie istotne pod kątem również polityki architektonicznej, bo to są miejsca, z którymi przyjezdni i mieszkańcy danego obszaru, ale też przyjezdni spoza granic danego państwa mają bezpośredni pierwszy kontakt. To miała być taka wizytówka państwa poniekąd. Dokładnie tak, no, budynek dworca jest wizytówką i państwa, i miasta, w którym się znajduje i ta ta architektura, ta forma architektoniczna, ona była skierowana do kilku grup odbiorców, zarówno do mieszkańców lokalnych, jak też i ludzi przyjeżdżających i przyjeżdżających z kraju i przyjeżdżających z zagranicy. Miała ich utwierdzać, informować o tym, że są, że są w Polsce. W przypadku państwa polskiego tu jeszcze dodatkowo znaczenie miało, miała potrzeba integracji ziem polskich, zle, sklejonych przecież z trzech różnych zaborów, gdzie ziemie te przez ponad 100 lat rozwijały się w realiach zupełnie um, różnych wpływów politycznych, kulturowych, teraz należało te tereny ujednolicić w związku z tym te, te wytyczne stylu narodowego, one to no, w tym momencie były, były remedium na mm, tę potrzebę integracji ziem polskich, także pod względem wizualnym. Przede wszystkim pod względem wizualnym, no architektura jest narzędziem tworzenia tej wizualnej identyfikacji. I nic bardziej niż budynki właśnie dworców kolejowych, które musiały powstawać w różnych częściach kraju, bo to były obiekty zniszczone. Infrastruktura kolejowa no w pierwszej kolejności była przeznaczana do, do niszczenia, bo to był paraliż komunikacyjny przeciwnika, one musiały jak najszybciej być podniesione na nogi, a przy okazji osiągano ten cel polityczny mówienia o tym, że to już jest teraz Polska. Jakie cechy architektoniczne miały dworce? Jak wiemy, o stylu decyduje elewacja bardzo często. Tutaj były bardzo ciekawe, historyczne nawiązania, to rozumienie, co jest polskie z gruntu z założenia, też jest interesujące, ale na przykład też układ dachu jest bardzo ważny. Bardziej profesjonalnie to, to zjawisko określamy mianem narodowego tradycjonalizmu, natomiast bardziej rozpowszechnione jest takie potoczne określenie stylu dworkowego. To określenie jest no, trochę upraszczające, bo tu nie tylko polski dwór czy polski dworek był takim źródłem inspiracji, ale był niewątpliwie jednym z ważnych. Architekci polscy rozumowali na początku lat po, po roku 1918 w ten sposób, że Czasy zaborów to była pewna przerwa, w, taka wyrwa w życiorysie, że polska architektura skończyła się w momencie rozbiorów. Później na ziemiach polskich była niemiecka, rosyjska, austriacka, więc my teraz musimy wrócić do tego punktu wyjścia i nawiązać tę zerwaną nić tradycji, co powodowało, że yy, no, definicją tego stylu narodowego był pewien repertuar charakterystycznych form architektury z czasów późnego baroku, wczesnego klasycyzmu, z tego momentu, kiedy to się skończyło. Rzeczywiście no, dwór szlachecki był jedną z takich inspiracji, ale to było również, to była również architektura sakralna. To było również, raczej sięgano do takich źródeł bardziej prowincjonalnych, z małych miasteczek, nie Te tej architektury wysokiej. chyba były istotne, bardzo, um, prawda? One bardzo często się pojawiają w bryle dworca były takie elementy jak polskie renesansowe atyki właśnie, bo one się kojarzyły z zabudową takich miastek Zamość, Kazimierz Dolny, tak. Lublin. To były wysokie dachy albo tak zwane polskie, czyli dwukondygnacyjne o jednakowych spadkach połaci. Podobne do mansardu francuskiego, tylko mansard francuski ma połacie pod różnym kątem nachylone, a w dachu polskim one mają jednakowy spadek. Albo dachy puszczytowe, kojarzące się ze stylem zakopiańskim miała tu także pewien wkład w, w, w rozwój tego stylu narodowego. Narożne szkarpy, bardzo chętnie podcienia arkadowe, które też się kojarzyły z renesansem. Szczyty wolutowe, takie przeważnie uproszczone, barokizujące, jak to się określa, kojarzące się z barokową architekturą sakralną. Jakieś belwederki czy wolę oka w połaciach dachu. No, to było zjawisko, które musiało być, to nie był intelektualny, tak mhm. jak późniejszy modernizm, który wymagał pewnego przygotowania yy, trochę większego zrozumienia, to było coś, co miało trafiać do każdego. Więc ten repertuar był taki bardzo jednoznaczny i bardzo wyraźny. To były, to były te najbardziej charakterystyczne elementy no, polskiego stylu historycznego, czy też inaczej, elementy, które wyróżniały polską architekturę historyczną spośród no, architektury innych krajów. Bardzo ciekawym przykładem właśnie dworca wybudowanego w stylu narodowym jest dworzec, to jest też wspaniale udokumentowane w tej książce, dworzec w Żyrardowie, który spełnia bardzo wiele cech stylu narodowego, o którym mówił pan profesor. Jednak tak jak pan też wspomniał, ten okres międzywojenny to nie tylko styl narodowy, ale również modernizm, inaczej nazywany też bardzo często stylem międzynarodowym. Z czego zrodziła się ta zmiana myślenia o architekturze polskiej? I jakie są, jak pan myśli, najciekawsze przykłady tej modernistycznej architektury dworcowej, okresu międzywojennego? Rzeczywiście, um, lata międzywojenne, no, chociaż jest to krótki okres, to zróżnicowanie architektoniczne jest duże. Lata 20 i lata 30. to są. Zupełnie inne zjawiska. W latach dwudziestych dominują te mm, nurty konserwatywne, tradycjonalne, z tym stylem narodowym na czele. Natomiast w latach trzydziestych już w pełni rządzi modernizm, architektura nowoczesna, taka międzynarodowa. No To wynika z pewnych dwóch etapów rozwoju państwa polskiego. Lata 20. te, te pierwsze lata podzyskania niepodległości to jest czas polonizacji czy też repolonizacji y, ziem zgermanizowanych, zrusyfikowanych. I powiedzmy, ten etap zostaje zamknięty w pierwszej dekadzie okresu, a kolejna dekada, czyli lata 30., to już jest kolejny, y, kolejne wyzwanie europeizacja państwa polskiego. Dorównanie do Europy, jakby nadążenie za Europą. I w tym momencie pojawia się w architekturze polskiej modernizm, architektura taka no, europejska, nowoczesna. Nowoczesność wysuwa się na pierwszy plan. Nie tradycja, ale nowoczesność. Architektura kolejowa akurat tutaj spektakularnych przykładów yy, modernizmu no nie ma zbyt wiele, dlatego że Zdecydowana większość budynków dworcowych powstała jednak w latach dwudziestych. Bo takie były potrzeby no, i polityczne, i gospodarcze, i społeczne. Należało przywrócić funkcjonalność liniom, liniom kolejowym. Więc no, zdecydowana większość to są, to są te, te rozwiązania narodowe. Ale mamy także przykłady ciekawe modernizmu. Dworzec w Szarleju na, na Śląsku na przykład. Czy też pojawia się także taka nowoczesność na tych ziemiach wschodnich, utraconych po roku 45 na tak zwanych kresach wschodnich, gdzie owszem również z, znaczna, no, zdecydowana, przytłaczająca powiedziałbym większość realizacji pochodzi z lat 20. i to są te formy dworkowe tradycjonalne, ale mamy także bardzo nowoczesny jak na ten czas, z końca lat 20. to jeszcze nie jest trzecia dekada, dworzec graniczny w Stopcach, który był taką bramą, to dworzec graniczny pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. I to była rzeczywiście brama do Europy. To było, to było coś, co, co, co no, zmieniało szerokość geograficzną. Myślę, że spojrzenie na architekturę międzywojenną, w ogóle na architekturę polską przez pryzmat architektury dworcowej jest niezwykle ciekawy. Po 1939 roku nastąpiła nowa, nowy rozdział w naszej historii i też architektura przeszła przez ten kataklizm, bardzo, bardzo zubożała i została z, też w dużej mierze zniszczona. Ale to temat na kolejną, długą rozmowę. Bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom, którymi byli Pani Dominika Leszczyńska ze Stacji Muzeum. Dziękuję bardzo. Pan doktor Michał Jerczyński. Dziękuję Państwu. Oraz profesor Michał Pszczółkowski. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Ja chciałabym jeszcze, jeśli mogę, zaprosić Państwa na piątek na kolejną wystawę Stacji Muzeum Tory w Zgliszczach Warszawy. Jest to w pewnym sensie kontynuacja tych takich tematów związanych ze zniszczeniami, z odbudową. To już razem. jutro. Tak. Jutro w stacji Muzeum o godzinie? 14:00. O godzinie 14:00 Też można potraktować to spotkanie jako wstęp do naszego kolejnego spotkania i naszej kolejnej audycji, być może już niedługo. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska, Wołk.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 Znalazłem się w Petersburgu jako student Wydziału Przyrodniczego. Sam wybór tego wydziału był powodem nieporozumienia pomiędzy mną i ojcem. Nieporozumień tych było aż nazbyt wiele w czasie poprzedzającym mój wyjazd. Nie chcę ich wspominać szczegółowo. Były to czasy, w których mój ojciec musiał wiele cierpieć. Dzisiaj pamiętam, że w jego spojrzeniu, kiedy patrzył na mnie, migotał strach. Ale wtedy ja nie widziałem tego. Nie chciałem i nie mogłem widzieć. Musiałem iść precz stąd, z domu, w którym ciągle wspominano. Ja chciałem żyć, a ich wspomnienia nie były moimi wspomnieniami. Byłem zresztą w stadium wojowniczego ateizmu i nieustannie wywoływałem sceny, po których ciotka Emilia dostawała spazmatycznego płaczu. Ojciec bladł, patrząc na moją haftowaną z chłopska, ukraińską koszulę. Ja zaś uważałem siebie wtedy za Ukraińca z obowiązku. Każdy człowiek powinien pracować dla tych, co go wykarmili. Mnie wykarmili ukraińscy chłopi, a więc nie przeszkadzało to wcale temu, że nigdy prawie z żadnym chłopem nie mówił, bo i o czym? O ateizmie? O teorii Darwina? O tym, że trzeba wyzbyć się przywiązania do przesądów historycznych? Rozmowy te nie byłyby doprowadziły do niczego. I w tym czasie mój gardzący hamstwem ojciec był o wiele bardziej w zgodzie z moim ideałem niż ja. On troszczył się o mieszkańców swojej wsi tak, jak o swoje rasowe bydło lub stadninę. Ja w ich imieniu wszystkim naokoło gardziłem. A inaczej nie mogłem. Ta pogarda była dla mnie takim samym odruchem instynktownym i zbawczym, jakim była dla mojego ojca jego duma. On żył tym, że na cały świat patrzył jak na jakiś barbarzyński chaos. Sam siebie porównywał do Dmitra Wiśniowieckiego, zawieszonego w Stambule na haku. Był romantykiem w swym upodobaniu do efektownych porównań. Jakże ja nienawidziłem tego wszystkiego. Tej całej atmosfery relikwii szkaplerzy, Unii Lubelskich i Odsieczy Wiedeńskich. Ja przecież dzieckiem widziałem odwrotną stronę tego sztychu. Widziałem w Warszawie modlących się ludzi rozstrzeliwanych przez żołnierzy. Tratowanych przez kozactwo I czepiałem się drżących rąk ojcowski wołając Dlaczego oni się nie biją W tej strasznej godzinie Kiedy z okna hotelu ja, dziecko Widziałem pletnie i szable nad głowami Błagających o pomoc z nieba Widziałem jak kule kosiły śpiewających hymny Narodziła się we mnie twarda niechęć Dla wszystkiego co jest modlitwą, pokorą A potem... A potem... Przez długie trzy lata twarze sąsiadów mojego ojca, Bladych ze strachu, drżących, aby nie padł na nich cień podejrzenia, Lękających się i rządu, i chłopów, Lękających się śmiałości własnych dzieci. Nie, o tym nie chcę myśleć. Po cóż mam bluzgać szyderstwem na jego mogiłę? Niechaj śpi, zwyciężony, On, który wierzył w polskiego szlachcica, Zwyciężony Miszuk nie urazi słowem twojej mogiły On ci tylko żywemu nie mógł ustąpić Nie mógł jak i dziś Nie mogę cofnąć ani słowa El ne seront pas la commune de Paris W 69 roku byłem więc w Petersburgu Przywiozłem tu razem z sobą Swój niepokój i pustkę Która wołała o pełne życie Zrazu rzuciłem się na książki Nigdy już potem nie wchłonąłem w siebie takiej masy myśli Codziennie waliło się coś we mnie Codziennie myśl umacniała się w swojej twierdzy Wierzyłem wtedy, że rozum zaczyna dopiero istnieć Że należy go tylko stworzyć Tylko zdobyć formułę przenikliwie jasną i wszechobejmującą A światło jej rozleje się po ziemi i rozpocznie się nowe życie Żyłem w absolutnej próżni bardzo szybko przestałem regularnie uczęszczać na wykłady. Książki mi dawały więcej. Dniami i nocami nie wstawałem od swego stolika w zadymionym pokoju, czytając, notując, kreśląc. Nie odpowiadałem tygodniami na listy i otrzymywałem telegramy. Ojciec niepokoił się, a ja istotnie zapomniałem o wszystkim. Nie było Polski, legend, wspomnień. Był olbrzymi świat stwarzania się i stawania nieustannego. Złona łona przekształceń się materii powstawały formy żywe, rodził się człowiek, tworzył w sobie myśl i rozum, aby zawładnąć światem. Określałem wtedy sam siebie jako kawał materii, który chce zostać myślą. To określenie zdobyło mi pierwsze stosunki wśród kolegów. Wśród kolegów nie znałem nikogo. Nie było tu nikogo z moich stron. Nie przywiozłem z sobą żadnych stosunków, żadnych znajomości. Byłem tu absolutnie sam w tym tłumie i zrazu było mi to nawet dogodne. Powoli, od czasu do czasu wymieniałem parę słów z tym lub owym. Tak raz w laboratorium wygłosiłem do jednego z sąsiadów, jasnowłosego, różowego Niemca, swój aforyzm. Niemiec był zgorszony. Zaczął mi mówić o duszy. Mówił mi o Bewusstsein, Selbstbewusstsein. w końcu zaś o pflichtbewusstsein. Roześmiałem się. Nie lubiłem tego słowa. Przypominało mi ono ciotkę Emilię, która czytywała i rozumiała wszystko, nawet Darwina, ale skończywszy czytać, mówiła, to jest bardzo rozumne, ale my nie mamy ojczyzny i dlatego jesteśmy obowiązani szanować wiarę. I cóż to za pflicht, pytam się swojego Szulca. Na to on mi mówi, ja mam teraz 300 rubli stypendium. Ja bym bardzo chciał nieraz pójść do teatru, ja to bardzo lubię. Co to znaczy ja? Moje zmysły to lubią. O, i mój umysł to lubi. Ale jaki umysł? Materialistyczny, egoistyczny umysł. I gdybym ja miał tylko ten umysł, to bym poszedł albo bym sobie kazał zapalić w piecu. Ale bilet kosztuje pół rubla. Zapalenie w piecu pięć kopiejek. A mój ojciec jest pastorem i ma dziewięcioro dzieci. Więc ja ze swego stypendium muszę posłać mu chociaż osiemdziesiąt, choć sto albo sto dwadzieścia rubli. A dlaczego muszę? Bo jest coś, co się nie zmienia, co nie jest ani ruch, ani przyjemność, ani barwa, ani nic. A co to jest? To jest to. Musisz. Więc co jestem ja? Obowiązek. I dlatego ja wiem, że ja mam duszę, bo mam coś, co nie jest ani ruch, ani wrażenie, ani zmiana. A dlaczego pastorzy rozmnażają się nieumiarkowanie? Basem przeciągnął sąsiad na prawo, o kudłatej głowie i skośnych oczach. Obowiązek dusza. A wcale nie dusza, tylko królicza niewstrzemięźliwość Szulc się zaperzył Ja bardzo pana proszę, mój ojciec jest duchowny I mój ojciec jest duchowny, rzekł kudłaty kolega Ja nie pozwalam panu, ja bardzo kocham mojego ojca No i ja kocham mojego ojca Chociaż pijanica jest, co nawet jest dobrze, bo pop porządnym człowiekiem może być tylko gdy pije Mój ojciec nie bierze do ust nawet piwa, mówił z dumą Niemiec To źle robi Rzekł nieubłagany wróg pastorów Niemiec, który nawet piwa nie pije? Cóż to może być za Niemiec? Was i z piwem znieść trudna bez piwa? Mój ojciec wie, że każda kopiejka To jest ciężko zapracowana kopiejka Ba, i mój stary wie o kopiejce I wie, że ja mu nie pośle, bo nie mam A choćbym posłał, to i co? Też nie mówiłbym obowiązek, tylko wódka I choćby mój stary delirium dostał To stąd by nic o mojej duszy nie wynikało Niemiec coś mruczał długą chwilę, wreszcie poprawił i mankiety i podszedł do kudła tego. – Nazywam się Karol Schulz," rzekł – i pozwoli pan z panem nieznajomym być. Brunet parsknął śmiechem – a ja – rzekł – nazywam się Jaszka Czernow i nie mogę się z panem rozstać, bo dusza moja rozkochała się w panu. I zresztą szanuję pana bardzo. I pana ojca szanuję, i pana siostry. Niemiec próbował coś mówić, ale Czernow zwrócił się już do mnie – Hej, wy szlachcic, rzekł. A wy o materii tam mówiliście. Po pierwsze, Polakowi nie wypada mówić materia. Wy szlachcice, mówicie Bóg i ojczyzna, a tu materia. Pierwszy raz słyszę. A wy, Jaszka, zawołała z drugiego kąta młoda dziewczyna w niebieskim fartuchu. Wam to też nie bardzo wypada Polakom o ojczyźnie mówić. Katkow wam się kłania. To go spotka Afront, bo ja się nie odkłonię. Źle robicie. Za ich ojczyznę Polaków murawiew wieszał. Mało kogo murawiew nie wieszał, tłumaczył się Jaszka. On i mnie mógłby powiesić. Karakozowa powiesił. Krzysztof Banaszyk przeczytał kolejny fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Do lektury wrócimy jutro o 13.50.